Tonight's tonight. Seven days. You and I I'm I'm Wszystko, co my jest jasne i tajemnicze. Książki film, film, masyka, innowość, i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, chwili i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 8 lutego 2025 roku. Słuchacie właśnie 537 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami miłośnik kopalnictwa wiktoriańskich posiadłości GL Model Toro, Szymon szmaś -Cieśniński. To ja. Jako iż za kilka dni będziemy świętować Walentynki, postanowiłem omówić dla Was jakąś historię miłosną. Nie było to jednak proste. Problem polegał na tym, że chyba wszystkie te najbardziej oczywiste filmy z walentynkowego worka już omówiliśmy w nawiedzonym podcaście. Te historie nie do końca romantyczne, ale horrory związane z jakimiś relacjami miłosnymi z ostatnich lat też w większości omówiliśmy, nawet wiele z nich w miarę premierowo. I no, nie wiedziałem, na co się zdecydować. I wtedy z pomocą przyszła mi Emma Retta, gdyż Emma codziennie wrzuca na swoje sociale Astariona oraz Toma Hiddlestona. I ja nie przesadzam, bo ilekroć wejdę w jej relacje na Instagramie, chociażby to widzę obu tych panów, tak? Astariona i Hiddlestona. I właśnie dzięki temu przypomniałem sobie o istnieniu Crimson Peak z 2015 roku. Jest to film, o którym wspominaliśmy w nawiedzonym podcaście, gdyż właśnie w czasie podsumowań na przełomie 2015 i 2016 wspominali o nim Iszkariot, Tomek i Elin, (Claudia). Tomek krytykował Kimson Peak, ale w tamtej wstawce krytykował także, coś za mną chodzi, więc ewidentnie miał jakiś taki magudny... Okres, nie no żartuję, ale no, nie zgadzałem się z nim, z jego opiniami wówczas, więc niekoniecznie mnie zniechęcił. Natomiast Elin stwierdziła, że choć na ogół nie lubi horrorów fantasy, tak produkcja Del Toro sprawiła, że się z tym podgatunkiem przeprosiła i ogólnie Crimson Peak polecała. Ja wówczas nie obejrzałem go w kinie, a potem po prostu zwyczajnie o nim zapomniałem, ale co się odwlecze, to nie ucieczę, dlatego zapraszam Was na omówienie tej właśnie produkcji, czyli Crimson Peak Wzgórze krwi. Aktualnie film jest dostępny m.in. na Sky Showtime, gdyby ktoś chciał nadrobić oraz zadyszkę można go zgarnąć chociażby w Prime Video, a także jeszcze w kilku innych VOD streamingach. Akcja rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej, a więc w drugiej połowie XIX wieku. Trafiamy do Ameryki, gdzie córka bogatego przemysłowca Edith Cushing walczy z konwenansami i stara się zostać pisarką, stawiając sobie za wzór Mary Shelley. Jej zamiłowanie do klasycznych ghost story wzmaga fakt, że sama widuje ducha zmarłej matki i nie są to bynajmniej spotkania przyjemne. Pewnego dnia do domu ojca trafia rodzeństwo szarpów. W interesach przyjeżdża baronet Thomas i jego siostra Lucille. Edyta zakochuje się w Tomasie i na skutek serii incydentów poślubia go oraz przeprowadza się do rodzinnej posiadłości szarpów w Wielkiej Brytanii na tytułowe wzgórze krwi, przed którym przestrzegał ją duch własnej matki. I na start należy powiedzieć, że to rzeczywiście bardziej taki mroczny romans, romans gotycki czy wiktoriański, mroczna baśń, a dopiero w dalszej kolejności horror i też właśnie z elementami fantasy. Elementy gore są tutaj obecne, mamy nawet kilka jumpscares, ale horror nijak nie przebija się na pierwszy plan. Tak Jest kilka zgonów, jest kilka momentów, gdzie duch wyskakuje, za rogu jest trochę hałasu i my podskakujemy przed ekranem. Mamy kapkę tej grozy, ale to jest bardziej baśnie, w której młoda dziewczyna niczym detektyw musi rozwikłać pewną zagadkę i zawalczyć w ten sposób o swoje życie. Przy czym sama zagadka jest raczej prosta, a scenariusz od samego początku rzuca nam całkiem dużo okruchy rozwiązania. Dlatego większość widzów zapewne rozwiąże sprawę przed główną bohaterką. W moim przypadku też no, domyślałem się pewnych rzeczy i te moje przypuszczenia w większości się potwierdziły. Przy czym na szczęście zostawiono kilka detali na ten trzeci akt, żeby jednak chociaż kapkę nas zaskoczyć i sama eskalacja ma kilka plot twistów. Nie wielkich, nie takich, po których będziemy zbierać szczękę z podłogi, ale takich, które utrzymają nas przy ekranie do samego końca, do ostatniej sceny. Scenariusz, za który odpowiadają Matthew Robbins i Del Toro, właśnie, jest, jak słyszycie, raczej prosty. To trochę, no właśnie, bardziej współczesny romans gotycki. Odarty z tej części staromodnego kiczu, lekko przypudrowany. Ale ta prostota jest tutaj całkowicie zamierzona, bo film wcale nie chce, żeby widz łamał sobie głowę nad skomplikowaną intrygą kryminalną czy nadprzyrodzoną. Lecz by cieszył oko i zmysły estetyką tej produkcji. A trzeba przyznać, że Crimson Peak ma swój własny styl i nawet te 10 lat po premierze daje poczucie obcowania z czymś w miarę świeżym, oryginalnym. Znaczy świeżym. Chodzi o to, że gdy myślę o podobnych filmach, to do głowy przychodzą mi głównie inne filmy del toro, tak naprawdę. Ewentualnie troszkę, nie wiem, Lantimos, chociażby Biedne Istoty z ubiegłego roku, troszkę może Bo się boi, jego Astera, ale Kingston Pick absolutnie nie jest tak pojechany, jak Bo się boi. Tak? Pod kątem skomplikowania fabuły i symbolizmu to są przeciwstawne strony barykady, dwa różne bieguny. Bardziej chodzi mi gdzieś tam o tę zabawę estetyką. To, co tutaj się wybija na ten pierwszy plan, to jest ta epoka wiktoriańska, ale przepuszczona przez baśniowy filtr, jakby wyjęta z obrazów i z literatury, tak naprawdę tak jak obrazy generowane przez AI, nie są trochę odrealnione i mają jakieś takie elementy odróżniające je od sztuki ludzkiej. No to tutaj też Del Toro ma elementy odróżniające jego, powiedzmy, twórczość od twórczości innych artystów, rzemieślników z Hollywood. I tutaj to się wszystko prezentuje naprawdę doskonale. Całość tego świata przedstawionego jest lekko odrealniona, jakby lekko oniryczna, ale nie tak totalnie z innego świata. Oczywiście istotną rolę tutaj pełnią kostiumy i makijaż, to jak wyglądają nasi protagoniści, Tak Wystarczy spojrzeć na aktorów w ich strojach i make-upach, by przenieść się do innego świata, ale Del Toro poszedł dalej i stworzył z ekipą naprawdę genialne scenografie i stworzył je od podstaw. Design lokacji jest doskonały. Posiadłość naszego amerykańskiego przemysłowca z początku filmu, z pierwszego aktu, jest wizualnie bardzo atrakcyjna, ale jest jeszcze mocno osadzona w rzeczywistości. Gdy zaś trafiamy na to tytułowe wzgórze krwi, no to tam <gry> dzieją się rzeczy, tak? jeżeli chodzi o estetykę. Ono prezentuje się obłędnie. Posiadłość szarpów jest willą Trochę po prostu z epoki, ale jednocześnie też willą rodem z baśni. To jest potężny pałacyk na takim totalnym odludziu, położony na kopalni gliny i tak samo jak u Poego w zagładzie domu Aszerów, taki tutaj ten dom pogrążony jest w rozkładzie dosłownym i metaforycznym, takim fizycznym i moralnym. Motyw stary jak świat, tak jak literatura grozy, ale tutaj zaprezentowany z dużym rozmachem i rzeczywiście można robić stopklatki i gdzieś tam zachwycać się kadrami. Oczywiście pewnie w kinie to wyglądało bardziej widowiskowo, bardziej zjawiskowo. Ten rozmak był jeszcze bardziej widoczny, ale oglądanie tego filmu 10 lat później w domu też sprawia frajdę i też cieszy oko właśnie także ze względu na to, że można te stopklatki sobie robić i ja tak ten film oglądałem. Część tego budynku Prezentuje się okazale, część zaś dosłownie gnije, próchnieje, tak? rozpada się. Niektóre ściany pokrywają bordowe zacieki, ciemne osady, na innych lęgną się gigantyczne ćmy. Dach jest dziurawy, przez co powietrze w domu jest w ciągłym ruchu i widać, czy to Płatki śniegu, tak w powietrzu, czy jakiś kurz, inne pyłki, które tam są obecne. A w centrum głównego holu, przez to, że w tym dachu jest dziura, no to zimą na przykład znajduje się taka śnieżna polanka, tak, kubka śniegu po prostu. I to prezentuje się niesamowicie jeszcze. Bardzo wykorzystano ten motyw czerwieni, tak, to jest wzgórze krwi, no bo tam przebija wszędzie ta glina, która jest wydobywana z kopalni pod domem. I w związku z tym te zacieki chociażby są rzeczywiście bordowe, tak? takie brunatne, czerwonawe, krwawe. I ten kolor jest obecny tutaj w wielu różnych miejscach, w wielu różnych formach. Wnętrze tego domu wypełnia też masa rekwizytów. Obrazy, lampki, manierki, puchary, malowana porcelana, ramki ze zdjęciami, stare księgi itd. itd. Jeden z korytarzy ma fikuśne, rzeźbione sufity, Wygląda tak naprawdę nie dzisiejszo. I ekipa naprawdę zbudowała ten dom w studio i wyprodukowała wszystkie rekwizyty na potrzeby tej konkretnie produkcji, tak więc tutaj bawiono się tym designem i tym układaniem całej scenografii. I rzeczywiście ja to całkowicie doceniam, tak? Chciałbym móc się przejść przez takie wnętrze, niestety. No nie ma takiej opcji, gdyż dom po nakręceniu filmu rozebrano, więc nie można go odwiedzić tak jak, nie wiem, dom z psychozy chociażby. I mówię o tych wnętrzach, ale tu jest tego jeszcze więcej. Mamy krajobrazy, które są wyjęte jak z romantycznego malarstwa. Mamy przed domem ogromną maszynę, rodzaj kopalki, gdyż jak mówię, tam jest kopalnia. I ta maszyna to nie jest może Dolores z Konina, czy raczej z Kleczewa, ale nadal jest to kawał maszyny, która w dodatku jest istotna dla fabuły i to nie jest tak, że ona tam tylko stoi, ona się porusza, robi rzeczy, powiedzmy. Myślałem, że w finale zostanie wykorzystana trochę mocniej. Jest wykorzystana, ale nie tak, jak to przewidywałem. Akurat tutaj um, przeliczyłem się. Może po prostu byłoby to zbyt trudne do zrealizowania, to sobie wyobraziłem. Ale tak czy siak jest obecna i prezentuje się zacnie i też buduje ten klimat baśniowości, ale i no, wiktoriańskiego realizmu. W sensie Wiecie, ta epoka, te stroje, to wszystko teraz um, chcąc, nie chcąc. Nie, jest na tyle to wszystko nie dzisiejsze w pewien sposób kiczowate, przaśne, że chcąc, nie chcąc. nie Mamy taki pewny dysonans poznawczy, gdy się chociażby obserwuje właśnie malarstwo czy coś takiego z epoki. A tutaj to jest jeszcze podbite przez te, to podejście del Toro i wygląda to wszystko naprawdę niesamowicie. Jeżeli chodzi o obsadę, no to w edytkę wciela się Mija Wasikowski, Zaś wyrodzeństwo szarpów Tom Hiddleston i Jessica Chastain. Wszystkie postacie są trochę przerysowane, ale właśnie kreacja mi Wasikowski przemawia do mnie chyba najmniej. To nie jest tak, że ona tutaj wypada jakoś bardzo źle. Ja sobie też zdaję sprawę, że Edyta ma być taką niby niezależną, mu tak ambitną, ale jednak młodą i naiwną kobietą, która przez część filmu będzie trochę błądzić we mgle ale właśnie w którymś momencie się przebudzi. Przy czym ten kontrast między momentami, gdy Edyta jest totalnie biegna i tymi, gdy działa, do mnie nie do końca przemawia. Tak, Ja w tym nie widzę tak do końca jednej postaci, która rzeczywiście przechodzi ewolucję, a trochę takie próby odegrania różnych emocji. Wasikowski momentami była dość drewniana i też nie pomagał akurat tutaj fakt make-upu i strojów, gdyż Edyta tutaj... Ma jak gdyby trzy różne oblicza, też różne fryzury, które drastycznie zmieniają jej wygląd. Zmieniają też wygląd jej twarzy, tak kształt jej twarzy i przez to także emocji, które się na niej rysują. Jeszcze po się doczytałem, że pierwotnie w tę postać miała się wcielać Emma Stone, <grych> która jest imo zwyczajnie o wiele lepszą aktorką, więc no, na Wasikowski trochę się ostatecznie zawiodłem i żałuję, że to nie Stone tutaj zobaczyłem. Za to przemawiały do mnie kreacje Hiddlestona i Chastain, Deltoro rzekomo dał scenariusz Jessice jeszcze w trakcie prac nad mamą w 2013 roku, gdzie, znaczy mama jest z 2013 roku, prace trwały tam oczywiście rok, dwa wcześniej i tam czy Stein wcielała się nomen omen w mamę, ale nie w tę tytułową, tylko no, w matkę osieroconych dzieci, kto widział ten wie. Ja już nie pamiętam, jak tam wypadała, ale to był dosyć dobry moment chyba w jej karierze, bo ona też jakoś w tamtym okresie grała we wrogu numer jeden, w zniknięciu Elano Rigby i ogólnie była na topie i tutaj to jest świetny typ. Ona zresztą też dostała propozycję zagrania Edytki, ale stwierdziła, że Lucy będzie dla niej lepsza i to był dobry wybór. Tak? Ona w Crimson Peak gra taką oziębłą, zwichrowaną <śmiech> I w przeciwieństwie do postaci Edyty jest bardziej spójna i bardziej taka żywa, z krwi i kości. Tak? Nie jest taką postacią literacką, jaką mi się jawi Edytka. Też jest trochę przerysowana, tak? romantycznie przegięta, baśniowo szalona, ale konsekwentnie prowadzona od początku do końca. Jest świetną Lucille i tym bardziej żałuję, że nie dane nam było zobaczyć chociażby konfrontacji. Tak? Chastain z Emmą Stone bo to mogłoby być niesamowite. Co zaś tyczy się panów, no to postać Tomasa tutaj przechodzi dość mocną przemianę, ale nie czuć takiego rozkroku. W jej kontekście, jak w przypadku Edytki, Tom Hiddlestone, jako Thomas bywał uroczy, bywa upiorny, bywa uparty, bywa romantycznie sentymentalny. Jest okej, okay. jest w porządku, ale Chastain zjada go w tym filmie. Zostaje też fajnie skontrastowany z ojcem Edyty Gianem przez Jima Beavera, czy z lekarzem i takim potencjalnym narzeczonym dla Edyty Gianem przez czarniego Hanmana. Wszyscy gdzieś tam sprawiają się w miarę nieźle, tylko muszę zaznaczyć, że ten film to jest lewacka propaganda, bo panowie w tym filmie zgrywają takich, wiecie, wielkich przemysłowców, yy, takich geniuszy, wynalazców, yy, lekarzy, panów domu, on, on, ale tak naprawdę są kreście cudzysłów w jakiś tam sposób zniewieściali i no. Pod pantoflem, i to kobiety rządzą, tak? Podejmują decyzje, dają lub odbierają życie, i nawet gdy panowie gdzieś tam przejmują inicjatywę, to nie kończy się to dla nich najlepiej na ogół w tej produkcji. I trochę się śmieję, ale gdyby ten film powstał teraz, no to Derwal Było nagrałby z 10 filmów o samym trailerze, a po premierze kolejne 20 w oparciu o recenzję z wykopu, nie? I by psioczył, jaki to jest właśnie lewacki day, i w ogóle, co, co to ma być, nie? i trochę drwie, jasne, ale fakt, że w 2015 roku nikt nie dramatyzował, tak, że kobiety są tutaj siłą napędową, że del Toro robi krzywdę tutaj facetom, że co to ma być, gdzie są silni mężczyźni w kinie, to pokazuje, że nie popkultura się zmieniła, a dyskurs wokół niej. Tak? Nie ma żadnej fali lewactwa w kinie, jest za to fala wrażliwych panów w internecie, których ego jest bardziej wrażliwe niż łechtaczka. i zamiast po prostu oglądać to, co im sprawia frajdę, to co lubią, to prowadzą jakąś wojnę podjazdową z wyimaginowanym wrogiem. Koniec rantu. Tak? Na koniec może wrócę do tematu grozy. Otóż upiory wzgórza krwi to bardziej romantyczne zjawy niż demony z uniwersum obecności. Początkowo straszą i mają upiorne oblicza. Tutaj del toro Znowu popłynął i wykrywał naprawdę dosyć upiorne i nietypowe zjawy, ale docelowo one nie są tylko straszakiem do wyegzorcyzmowania, a pełnią pewne funkcje też w fabule. I to pasuje do klimatu tej opowieści, do tego, że to ma być ta powieść gotycka, tak ten romans gotycki. To mi tutaj jestem całkowicie współga. Jest to bardziej produkcja dla fanów gotycyzmów i biblioteczki grozy, chociażby od wydawnictwa CNT, niż produkcji James'a Wana, Tak, Jeżeli oczekujecie tutaj kolejnej obecności, no to absolutnie tego nie uświadczycie, a tym bardziej jakiegoś naznaczonego czy czegoś takiego. Podsumowując, Crimson Peak to solidny romans gotycki. Sam thriller przez baśniową otoczkę zostaje troszkę, nie wiem, ułagodzony może. Fabularnie ten film ani ziębi, ani parzy, jeżeli nastawiacie się na grozę, ale estetycznie jest naprawdę śliczny ten film, dosyć oryginalny, Del Toro znowu dowiózł. Ja przyznaję, że liczyłem na więcej, ale mimo to seans mnie nie zawiódł. Ode mnie to jest jakieś, nie wiem, 7 na 10 Teraz pozostaje tylko jedno pytanie. Czy to jest dobry film na Walentynki? W sumie tak, zwłaszcza jeżeli ktoś z pary nie jest fanem horrorów tak, i chcecie wybrać coś bardziej bezpiecznego, no to myślę, że tutejszy poziom grozy raczej nie przysporzy koszmarów. Okej, okay, ten film dostał niby R, chociaż IMDb pokazuje, że to jest PG-16 ale myślę, że on yy, nie przysporzy nikomu koszmarów, a co najwyżej da pretekst, by się trochę poprzytulać. I tą myślą zakończę. Dzięki za uwagę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.